Nasze maszyny ucierpieć mogą nie tylko od ciężkiej pracy, bo głównym zagrożeniem, zwłaszcza podczas przechowywania zimą są gryzonie, które potrafią załatwić nie jeden przewód elektryczny w ciągniku, w kombajnie, nie jeden przewód hydrauliczny i także inne wrażliwe elementy, zwłaszcza w maszynach nowoczesnych, czy to są tylko gryzonie. Jak temu przeciwdziałać, jak zapobiegać stratom, które potrafią być niemałe. O tym rozmawiam z panem Arturem Olejniczakiem z firmy Woodson właścicielem i prezesem firmy. Okazuje się, że głównym zwierzęciem, które atakuje instalacje czy to maszyn rolniczych, czy też popularnych tak w Polsce samochodów osobowych są kuny. Kuny, czyli nie gryzonia, zwierzęta, na których tereny my jako ludzie się coraz bardziej wprowadzamy. Taki atak kun może spowodować straty sięgające w samochodzie osobowym do kilkuset złotych, natomiast no maszyna... Tak, do kilkudziesięciu tak, tysięcy. Tak, dzisiaj jesteśmy na targach Polagra Premiery i udało się już porozmawiać z osobami, które mówiły o stratach właśnie łącznie z spaleniem takiej maszyny, więc e, problem jest poważny. To, co my robimy e, i udało nam się wprowadzić na rynek i dlatego też dzisiaj prezentujemy po raz pierwszy branży rolniczej. To jest produkt, który się nazywa Kunagon. Jego skład jest mieszanką opatentowaną. Wprowadziliśmy go na rynek w kwietniu 2017 roku i od tego czasu skutecznie pomagamy naszym klientom zapobiegać taką głównie kun, ale również innych dzikich zwierząt. Kuna zdawałoby się jest jednak trochę większym zwierzęciem od myszy, które już aż tak łatwo się nie przeciśnie przez każdą dziurę w naszym garażu, bo z reguły dbamy o to, żeby nie było dziur w bramach wjazdowych, w jakichś tam drzwiach. Okazuje się, że kuna daje radę się przecisnąć. Tak, widzieliśmy przypadki wydostania się przez kuny z połapek, gdzie przegryzały zdrową deskę, nawet dwucentymetrową. Jest to zwierzę bardzo sprytne, jest to zwierzę bardzo inteligentne i tak naprawdę wystarczy drobna szczelina gdzieś w miejscu, w którym nawet sobie nie zdajemy sprawy często i czy, czy dołem, czy górą potrafią się dostać nawet do, do zamkniętych pomieszczeń. Szukają, zwłaszcza w okresie zimowym, szukają jest cieplejszych. Świetnie im idzie zagospodarowanie i czy zadomowienie się na poddaszach domów jednorodzinnych. Tam straty również są ogromne w przypadku, kiedy uszkadzają ocieplenie takiego dachu. Zwłaszcza, gdy zrobią kanały sobie w wełnie mineralnej, czy, czy przegryzą folię paroizolacyjną, może się skończyć nawet na konieczności ściągania dachu po to, żeby uzupełnić y, to ocieplenie. Skutek zalania na przykład. Skutek zalania i też przez tak jakby, zatrzymanie pełnienia przez dach tej funkcji o, ocieplającej to powiedzmy jeszcze jak działa ten preparat, bo przecież cudów nie ma. Wszystko musi mieć swoją przyczynę, sposób działania i skutek. A więc jak? Nasz produkt składa się z, przede wszystkim z mieszanki sierści kilku psów. E, pozyskujemy tą sierść z salonów fryzjerskich. Jest ona poddawana w naszej firmie specjalnej obróbce termicznej. Do tego dodajemy ostry zapach lawendowy, czyli substancję, która ma również właściwości ostraszające. I do tego dodajemy wosk roślinny, który ma funkcję utrwalające właśnie te zapachy. I taka mieszanka powoduje, że kuna nie cierpi. Zapachu tego produktu i dzięki temu możemy mówić o skutecznym odstraszaniu. Czyli to taki repelent, tak jak mamy repelenty na sarny, repelenty na dziki, gdzie również wieszamy zapachy, które im nie odpowiadają, w związku z tym trzymają się z daleka od naszego pola. A proszę powiedzieć, jak duży zasięg jest takiej kulki zapachowej? Czyli jeśli powiesimy to jedną taką w kombajnie, to będzie nam chroniło ten kombajn, czy przy okazji jeszcze dwa traktory, które stoją obok, czy trzeba już kilka wieszać? Generalnie w przypadku większych maszyn rolniczych, koniecznie może być powieszenie od razu dwóch, te, trzech sztuk nie ma z tym problemu, ponieważ produkt jest tani, cena jego detaliczna na półce w sklepach detalicznych to 9,99 zł brutto więc, więc nie mówimy o drogim produkcie, natomiast jeżeli już wiemy, że mamy problem z kuną to jest tylko kwestia naszej cierpliwości najczęściej pomaga od razu powieszenie jeżeli to jest poddasze, czy jeżeli to jest większa maszyna 4-5 sztuk i wtedy już temat mamy z głowy, ewentualnie może być sytuacja kiedy kuna na tyle przyzwyczaiła się do swojego nowego domu, że Trzeba tak jakby ponowić taką próbę po dwóch, trzech tygodniach, ale to tak jak mówię, też jest bardziej kwestia obserwacji. Czyli czas działania tak naprawdę taki profilaktyczny też istnieje. W tym jak długi? Ee, ideą naszą jest, że niska cena produktu ma zachęcić klientów do kupowania produktu Kunagon zanim wystąpi problem z Kuną. Czyli zapobiegamy, a nie leczymy. To popularne hasło przenieśliśmy tutaj na właśnie ten produkt. Jedna sztuka wtedy w takiej większej maszynie powinna wystarczyć, może się okazać, że dwie i szacowany czas działania to do pół roku.